Cześć, Iska. Nie uwierzysz, co się stało. Ten popierdolony tombek zakinął. Szuka go prywatny detektyw. Ale ja nie? Głos Żanety rozległ się w aucie tak głośno i wyraźnie, że Matylda aż podskoczyła ze strachu i szybko ruszyła z miejsca w obawie, że ktoś z firmy usłyszy nagranie. Nie mogła też w nieskończoność stać z zapalonym silnikiem na podziemnym parkingu. Ktoś mógł zwrócić na to uwagę. Głos rozmówczyni się nie nagrał, ale Matylda skupiła się na słowach Żanety. Ciekawe, co się z nim stało. Muszyńskiego też nie ma. Jaki urlop? Widziałam, jak z kartonem pod pachą szedł. Nawet miałam zapytać, czy się zwolnił, ale przez Dąbka i tę aferę sprzed tygodnia zupełnie o nim zapomniałam. Jak to jaką? Nie powiedziałam ci? Widziałam, jak kłócił się na parkingu z jakimś facetem. Nie wiem, z kim nie znam go, ale jaka była akcja... Nie żadne rękoczyny, no co ty, po prostu kłócili się i tyle. No jasne, pa. Przez dłuższą chwilę panowała cisza. Matylda zatrzymała auto na czerwonym świetle i nasłuchiwała dobiegających z laptopa dźwięków. Skrzypienie, pisk faksu, siorbnięcie. Nie sądzisz, Duśka, że to interesujące? Muszyński szukał czegoś innego, ale słowem nie wspomniał, że to znalazł. Co to za firma, że z niej uciekł? Pierą kasę na apolitańskiej mafii? Po chwili znów rozległ się głos Żanety. Cześć, Kaśka. Co tam u ciebie? Nudy straszne, ale ważne, że płacą. W poprzedniej firmie więcej się działo, ale wyobraź sobie, że nie chcieli dać mi referencji. Ale hamuwa, nie? Jeszcze wpisali w świadectwo dyscyplinarkę. Powinnam ich do sądu podać, ale wujek zaproponował mi pracę, więc walić ich. Za co? W właśnie do dziś nie wiem. Wszyscy przychodzili na dziewiątą, to ja też. Nikt mi nie powiedział, że recepcja zaczyna pracę o ósmej. No pewnie, że o szesnastej wychodziłam. Po co miałam siedzieć, jak portier przychodził? Daj spokój, Kaśka. W hotelu to się dobrze pracowało. Zamknęłaś drzwi na noc i szłaś spać. Gdyby nie ten cholerny gość, który spał w samochodzie na parkingu, bo nie słyszałam, jak dzwonił do drzwi, pewnie siedziałabym tam do tej pory. Co mam ci powiedzieć? Samo życie. Dojazd do biura zajął Matyldzie równą godzinę. W tym czasie odsłuchała całe nagranie. Żaneta zdążyła zadzwonić również do matki, brata, kuzynki z Płocka, umówić wizytę u kosmetyczki, podrywać kuriera, który nie reflektował na jej wdzięki i Matylda odniosła wrażenie, że uciekł. Na nagraniu nie było nic, co w jakikolwiek sposób odnosiłoby się do wydarzeń w firmie Dąbka i osób tam pracujących. Zaczęła analizować sytuację. Dąbek i Muszyński zniknęli. Przepadli jak kamień w wodę. Zapadli się pod ziemię. Utknęli w technologicznej próżni. Tak, załapałam pierwsze zdanie, myślała Matylda. Ich zniknięcie nie budzi wątpliwości, co nie oznacza, że istnieje wspólna przyczyna zaginięcia obu. Jednak to podejrzane. Owszem, ale rozważmy różne możliwości. Muszyński uciekł przed prezesem. Dąbek uciekł przed żoną. I nawet się nie spakował? Muszyński się spakował. Wiedział, że odchodzi. Natomiast Dąbek się nie spakował. Może nie wiedział, że nie wróci? Tak, to możliwe. Co nie oznacza, że Muszyński miał z tą sprawą coś wspólnego. Muszyński był bliskim, a może nawet zbyt bliskim przyjacielem żony Domka. Raczej mógł być. Strzelona od tyłu fotka o niczym nie świadczy. Ale sugeruje, że mogli robić tylko jedno – całować się. Owszem, tylko że ludzie całują się z różnych powodów. W usta? Okej, okay, masz rację. To jej kochanek, ale właściwie co to dla nas oznacza? Dla mnie. Poprawiła się szybko Matylda w obawie, że kiedyś dozna prawdziwego rozdwojenia jaźni, a to może się dla niej źle skończyć na przykład odebraniem licencji. Renata Dąbek nie przyznała się, że ma kochanka, co jest raczej oczywiste w tej sytuacji. Spotkałam kochanka Dąbkowej w klubie. Wiem, że jest jej wierny, bo nie ma żony, a mimo to mnie pogonił. Czy nie wydawał się zbyt zdenerwowany, gdy próbowałam go poderwać? Wręcz wybuchł. To prawda, przyznała sobie rację. Stan emocjonalny tego faceta dalece odbiegał od normy, jakakolwiek by ona była, a wydawała się raczej stabilna, sądząc po wypowiedziach współpracowniczek. Kochanka też go nie rzuciła, o czym świadczyły zrobione przez Mareczka fotografie. Zatem... Zatem Matylda usiłowała stworzyć jakąś hipotezę. Niekoniecznie spójną. Jakąkolwiek. Zatem coś musiało się wydarzyć w czasie pomiędzy wyjazdem od Dąbkowej a wejściem do klubu. Tylko że Mareczek cały czas jechał za Muszyńskim i nic nie zauważył. Albo nie powiedział, że zauważył, bo nie wiedział, że zauważył. Tak, to możliwe. Można coś wiedzieć o pewnym zdarzeniu, nie mając świadomości swojej wiedzy, ani nawet świadomości tego, co się wydarzyło. Trzeba przepytać Mareczka na tę okoliczność. Muszyński mógł odebrać telefon, który wyprowadził go z równowagi. Coś mogło się wydarzyć po wejściu do klubu. Przecież nie od razu do niego podeszła. Dłuższą chwilę trwało, nim go dostrzegła. A co z Dąbkiem? Nikt nie wie, gdzie jest i dokąd pojechał po wyjściu z domu. Sprawa męża klientki nie podobała się Matyldzie. Dotąd podchodziła dość lekko do kwestii jego zniknięcia, sugerując się opinią Dąbkowej. Kobieciarz mógł mieć wiele pomysłów na spędzenie wieczoru z dala od żony. Jednak wizyta w firmie całkowicie zmieniła pogląd Matyldy na jego zniknięcie. Pracocholik nie zostawia z dnia na dzień swoich zajęć. Nie wiedziała, dlaczego nie, ale jej zdaniem właśnie tak było. Załamanie nerwowe, w wyniku którego Mateusz Dąbek na przykład rzucił się pod pociąg, czy też inne dramatyczne wyjaśnienie tak długiej nieobecności mężczyzny, Zdążyłoby się już objawić w postaci jego zwłok Zgłosić jak najszybciej zaginięcie męża klientki Czy najpierw spróbować znaleźć Muszyńskiego Zastanawiała się Matylda idąc w stronę biura Salomei Na policji i tak nie przyjmą zgłoszenia Jeszcze nie minęło 48 godzin A może jak się dobrze przedstawi sprawę przyjmą Nie da się dobrze przedstawić takiej sprawy Poszukiwany jest zdrów na ciele i umyśle Po prostu się zmył tak powiedzą policjanci. Oświadczą, że mamy zgłosić zaginięcie, jak upłynie 48 godzin. Można zeznać, że miał skłonności samobójcze. Przecież nie miał. Renata Dąbek może żywić obawy co do stanu emocjonalnego męża, który po kolejnej kłótni wybiegł z domu, rzucając na prawo i lewo groźby pod swoim adresem. Niby jakie. Żona nie pamięta, była w szoku. — Kurde, melek, Matylda, wymyśl coś lepszego albo od razu się zwolni. Po drodze minęła Mareczka, który przyglądał jej się z nieodgadnioną miną. Nowa pracownica firmy podążała środkiem korytarza, dziwacznie podrygując raz na lewo, raz na prawo. Przypominało to kołyszący kaczy chód, gdyż idąc przenosiła cały ciężar ciała to na lewą nogę, to na prawą. Do tego dochodziła żywa gestykulacja, która w połączeniu z kaczym chodem sprawiała wrażenie doskonałego przykładu braku koordynacji ruchowej. — O, Mareczek! — zawołała w nagłym olśnieniu Matylda. — Dobrze, że cię widzę. Zamarł w połowie kroku, gdy odwrócił się już, by wejść do męskiej toalety. Matylda bowiem wygłosiła swoje oświadczenie za zakrętem, za którym zniknęła, tracąc też z oczu kolegę. Po chwili wypadła stamtąd jak burza i zaatakowała zaskoczonego mężczyznę. — Mareczek, ty się skup! Nie odpowiedział. Gapił się na nią jakoś tak dziwnie, jakby okruch lodu wpadł mu do oka i pozbawił go emocji jak małego kaja w bajce o królowej śniegu. — Skupiasz się? — zapytała niepewnie, gdy kolega nie odpowiedział, nie mrugnął, tylko stał na jednej nodze i gapił się nadal. — Masz epilepsję? — trąciła go lekko palcem w pierś, co wreszcie wyrwało Mareczka ze stanu katatonii, w który popadł. — Co mam? — jednak nie masz, uznała, widząc jego przytomniejszy wzrok. Ale lepiej idź do lekarza i to sprawdź. Często ci się to zdarza? Ale co? Flamingowanie. E? Taki stan zawieszenia świadomości. Stałeś na jednej nodze i odpływałeś. Ja? To ty podrygiwałaś i... i właściwie to nie wiem, co to było. Jakiś taniec? Matylda zarumieniła się, uświadamiając sobie, co widział Mareczek. Czasami, czyli często, gdy analizowała jakieś zdarzenie, wygłaszała monolog, co pozwalało jej uporządkować myśli. Taka zabawa w adwokata diabła, czy też rzucanie samej sobie kłód pod nogi naprowadzało ją na kolejne pomysły, za którymi podążała w nadziei, że gdzieś ją doprowadzą. Niestety dla otoczenia mogło być to dziwne, gdyż sprawiała wtedy wrażenie, jakby rozmawiała ze swoimi rękoma albo zwracała się do swojego lewego ramienia, a potem do prawego. — Joga — powiedziała. — Joga? — Joga — potwierdziła stanowczo. — To była joga dynamiczna. Powinieneś spróbować. Oczyszcza umysł i uelastycznia ciało. — Salomea w biurze? — Tak, a co? Nie zdążył dokończyć, gdyż Matylda złapała go za rękaw marynarki i pociągnęła za sobą. — Jesteś mi potrzebny! — oznajmiła tonem nieznoszącym sprzeciwu. Ale ja... — obejrzał się tęsknie za toaletą, która oddalała się w zawrotnym tempie. — Muszę do toalety! — usiłował protestować. — Później! — Muszę teraz! — Ile ty masz lat? — Niosła rękę, zapukała i nie czekając na zaproszenie, wtargnęła do gabinetu szefowej wraz z opierającym się Mareczkiem.